Jest sobota, 4 maja 2024 roku. Słuchacie właśnie 497 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami dwa stare potwory. Mendo Fink, czyli Hubert Mandospandowski. Witam Cię. E, witam Ciebie. I jestem też ja, doktorant za dnia, wilkołak nocą, Szymon trzymański Piątka. Jezu, już nie mam sił naprawdę na te piątki. To jeden z pierwszych podcastów z majówki, jaki leci, ale je, ostatni nagrywany. Także już energia jest na poziomie minimalnym. Ale tak, jesteśmy na majówce, więc <śmiech> yy, nagrywamy dzień przed potencjalną datą publikacji i Korzystając z tego, że się tutaj widzimy, postanowiliśmy mówić dla Was dwa filmy, dwa bardzo różne filmy. Jeden trochę bardziej straszny, mroczny, a drugi nakręcony raczej z przymrożeniem oka. I o tym pierwszym usłyszycie za tydzień, a o drugim teraz, a będziemy rozmawiać o Wilkołaku nocą, czyli Werewolf by Night z 2022 roku. Reżyserem tego godzinnego filmu telewizyjnego wypuszczonego na platformie Disney Plus 7 października, a więc tuż przed Halloween w 2022 roku, wypuszczonego jako element czwartej fazy MCU, reżyserem tego filmu jest Michael Giacchino którego możecie kojarzyć, ale nie jako reżysera, jako kompozytora, bo to on stworzył muzykę do Batmana z Pattinsonem, do nowych filmów o planecie Maup, do Star Treków, do nowych Spider-Manów w MCU, do Octara Strange, ale także do seriali, np. do Fringe'a e, czy do Lostów. E, za scenariusz odpowiadają zaś Heather Queen oraz Peter Cameron. Pani Queen wcześniej pisała cztery odcinki Hawkeye'a, zaś Cameron między innymi Carnival Row dla Amazona ale także Wanda WandaVision i Moon Knighta dla Disneya. Więc tak naprawdę cały ten duet gdzieś tam z Disneyem już miał wcześniej do czynienia, a sama postać Wilkołaka Nocą została oczywiście zaczerpnięta z komiksów i została stworzona przez Jerego Conwaya. Komiks, właśnie nie komiks, a komiksowy Wilkołak Nocą, Jack Russell, zadebiutował 1 lutego 1972 roku. W drugim numerze antologii Marvel Spotlight zatwórcę postaci, tak jak już wspomniałem, uznaje się Jerego Conwaya. Rysownikiem był wówczas Mike Plug. Następnie ta postać otrzymała swoją solową serię. W latach 7.2, 7.6 ukazywały się zeszyty, w sumie 43 zeszyty. Potem pojawiło się jeszcze 6 zeszytów w 98. A potem postać no, już nie miała swojej solowej serii. Pojawiała się w Strange Tales w 2007 roku powstał komiks Legion of Monsters, Legion Potworów, gdzie wilkołak nocą się pojawiał, w 2009 Dead of Night i potem wilkołak nocą pojawił się jeszcze w Midnight Suns w Marvel Zombies 4 w 2009 i teraz doczekał się blisko godzinnego filmu. Po drodze był jeszcze komiks z nowym wilkołakiem nocą, inną postacią, o innym imieniu, nazwisku, genezie i tak dalej, my komiksów nie czytaliśmy, prawda? Ty też ich nie kojarzysz. Nie, nie czytałem, nie kojarzę tak naprawdę mm, od tej strony niczego, co w tym filmie się znajduje, ani Wilkołaka, ani Ulyssesa Blodstowna, ani Menfinga, nic z tego nie czytałem. Okej, okay, no to oceniamy właśnie to jako autonomiczne dzieło. No i też z taką myślą to powstało, nie? Oczywiście, okej, okay, dla fanów coś ciekawego, ale raczej pewnie z myślą o osobach, yy, które po prostu oglądają MCU i seriale. No tak, to była trochę ciekawostka, no bo przecież e, filmy MCU raczej są filmami kinowymi produkcje platformowe, no to to są seriale, nie? To jest chyba jedyny film, który jest platformówką, czyli odpowiednikiem filmu telewizyjnego, czego raczej w MCU nie było. Dlatego jest to tego typu film, myślę. Taka ciekawostka, zabawa konwencją, wrzucenie czegoś e, starego, w ramach tej czwartej fazy, która jest fazą multiversum, więc można się na tej zasadzie bawić, nie? Dać sobie film, który dzieje się gdzieś w ogóle równolegle w innej rzeczywistości, w innym świecie, gdzieś w multiwersum. Mhm. Mm no i to był Halloween special, dlatego omawiamy ten film właśnie w nawiedzonym podcaście. To co, słówko o fabule? Słówko o fabule. No dobrze, otóż Pewnej ponurej nocy tajna organizacja łowców potworów zwołuje walne spotkanie w celu przeprowadzenia rytualnych łowów. Jej dotychczasowy przywódca Ulysses Bloodstone zmarł, dlatego organizowane są łowy, których zwyciężca odziedziczy potężny artefakt, krwawy klejnot i stanie się tym samym liderem organizacji nowym liderem organizacji. Na miejscu zjawia się szóstka łowców, a do pobliskiego ogrodu zostaje wpuszczona bestia, do której ciała przytwierdzono klejnot. No i rozpoczynają się takie igrzyska, tak, gdzie szóstka łowców próbuje dopaść bestię. Czy bestia zostanie zgładzona? Kto zdobędzie klejnot? Tego dowiecie się w trakcie stosunkowo krótkiego, bo 50-minutowego seansu. Ten film trwa 54 minuty, ale 4 minuty z tego to napisy. W rolach głównych Gael Garcia Bernal jako Jack Russell, Laura Donnelly jako Elsa Bladstone, Harriet Samson Harris jako Verossa, Kirk A. Thatcher jako Jovan i Ojeni Bondurant jako Azarel. No aktorzy jakoś tam skojarzeni może z innych seriali, ale też, nie wiem, dla mnie oni nie byli rozpoznawalnymi. Znaczy, bohaterami. ja nie znam tego y, głównego aktora. Tutaj jesteśmy na majówce, rozmawialiśmy o tym, że będziemy nagrywać o wilku, Aku. nocą. No, dużo osób właśnie, gdy powiedzieliśmy o tym filmie, y, wskazało na niego, że o super było go znów zobaczyć na ekranie. Y, ja go nie znam. Tej głównej bohaterki, y, bo tutaj to y, opiera się na tej głównej Parze ja również nie znam. Tą starszą panią, która organizuje całe te igrzyska, Tom kojarzę z kilku produkcji, ale to są też raczej rzeczy, no, których tutaj bym nie wymienił, chociaż odegrała na przykład w Złotych Latach Kinga, ale na przykład. Eugene Bondurant która gra jedną z łowczyń no to możemy kojarzyć, ona grała główną antagonistkę w obecności 3 tą taką panią, która odprawiała te rytuały tutaj ona chodzi w tym takim białym kołnierzu z futra A Azagel, no i ona też grała akurat w kilku innych charakterystycznych produkcjach, natomiast aktor, który gra Teda czyli Menfinga to jest akurat aktor, którego ja kojarzę on ogólnie odpowiada za efekt efekty specjalne w wielu produkcjach. W produkcjach z szyldu The Walking Dead, w nowym wywiadzie z vampirem, we wszystkich produkcjach z The Walking Dead, w Dexterze, w Creep Show, w krainie Lovecrafta, no tutaj można by wymieniać, Nowi Mutanci, Watchmen. Tych, tych tytułów jest zatrzęsienie, ale też jako aktor, E, pojawił się między innymi w trzech odcinkach e, Creepshow, pojawił się w Mandalorianinie, e, pojawił się w Księdze Bobby Fetta e, pięć odcinków, bo on grał czarnego Kardashiana, jak to się ostatnio nabijali z mojej wpadki, czarnego Kardashiana, takiego e, łukiego, dosyć istotnego z komiksów. E, grał w Predators w tym filmie i jeszcze można by też kilka wymienić, no ale on tutaj gra w charakteryzacji oczywiście, tak samo jak w tych wymienionych przeze mnie filmach, Bo to jest facet od e, charakteryzacji, właśnie. Mhm. Dobra, i teraz przechodząc już y, do innych elementów, bym zaczął w ogóle od tego, że ten film jest dostępny w dwóch wersjach na Disney Plus. Tak, jest czarno-biała i kolorowa, ta oryginalna jest czarno-biała, przy czym ona też nie jest w całości czarno-biała, bo sam klejnot jest czerwony. Klejnot jest czerwony i jest ta poświata czerwona, I więc w pewnym symbolicznym momencie też kolor w tym filmie, nawet czarno-białym, powraca. Ja nie wiem, dlaczego weszła ta wersja kolorowa. Ona wyszła trochę później. Podejrzewam, że to jest no możliwe, że nie wiem, nowy, młody, współczesny odbiorca może tej czarno-białej nie kupował. Może była kiepska oglądalność. Może trzeba było wypuścić taką. Dla mnie to jest bez sensu. Ja nie oglądałem tej kolorowej. No bo całe no, no, sedno obcowania z tym filmem jest oglądanie go w formie, która nawiązuje do potworów z Uniwersala. Tak. Bo ta czarno-biała wersja ma być takim hołdem dla Universal Classic Monsters. No tam wszystko, tam począwszy od czołówki, muzyki, napisy końcowe. Znaczy same napisy końcowe to są klasyczne, marwelowskie z animacją, ale też tak no nie do końca takie, ale tytuł na tej planszy, który się pojawia, The End na koniec, no i cały ten design, wszystko to, jak wygląda ten film, on ma wyglądać tak. Ja nawet nie chcę kolorowej wersji, nie wyobrażam sobie oglądania tego w kolorze, podejrzewam, że to słabe jest. Mm -hmm. Ja się z tym całkowicie zgadzam. To ma być oglądane tak samo jak Dracula, potwór Frankensteina, niewidzialny człowiek, wilkołak, mumia i te tak. właśnie inne filmy sprzed już y, 90 lat powiedzmy, a nie jako, nie wiem, jak Marvel's, tak ostatni tam z Magwella czy coś takiego. Y, ta kolorowa wersja jest y, dostępna, ale ja też jej nie oglądałem, tylko porównywałem kilka sekwencji bo o tym kolorze pewnie coś jeszcze więcej porozmawiamy, żeby sprawdzić y, właśnie jak wygląda dany kadr. Mhm. Ale to zaraz może rozwiniemy. Drugą istotną kwestią poza y, tą kolorystyką jest to, że to nie jest choryrok moim zdaniem. Y, jasne, jest to w Pierwszy w MCU Halloween special, więc zrobiony gdzieś tam z okazji właśnie Halloween dla fanów horroru, ale to jest historia fantasy z potworami, która w drugiej połowie zmienia się właśnie trochę w takiego no typowego Marvela, czyli w superhero. Mamy łowców potworów. Od pierwszej sceny mamy łowców potworów, więc to Potwór jest tutaj zagrożony, a nie jest zagrożeniem. I on nie jest czymś, co wkracza do tego świata i wzbudza lęk. Nie, potwory tam istnieją, a bohaterowie, których obserwujemy, rzekomo te potwory zwalczają. Więc my się nie boimy potworów, a śledzimy po prostu intrygę. Tak? Zastanawiamy się, z jakim potworem się zmierzą łowcy, kto zwycięży ewentualnie, a raczej nie odczuwamy strachu przed kimkolwiek czy czymkolwiek. No ja się zgadzam, że nie odczuwamy strachu, ale nie zgadzam się, że to nie jest do końca horror, bo jeśli podejdziemy do tego z taką definicją, to Frankenstein też nie jest horrorem, bo potwór Frankensteina jest właśnie ofiarą, która jest ścigana, która jest wyszydzana, która jest... Ale potwór Frankensteina jest tą rysą na rzeczywistości w filmie czy w książce, tak? On jest czymś, co przeraża ludzi. Dla mnie, a tutaj A tutaj Menfink. No może nie tyle przeraża, bo mamy do czynienia z łowcami, ale jest ogromnym zagrożeniem. Wystarczy, że podejdzie, dotknie i w zasadzie spala całą istotę, co czyni tutaj dwa razy. Gdy nasz wilkołak przemienia się, to robi w zasadzie rzeźnie. Ja tam nie czułem superbohaterszczyzny w tym. Ja w, ja w zasadzie czułem takie odtworzenie e, Uniwersala, którego co prawda nie oglądałem za 30 lat, bo ja te bo, filmy z potworami z Uniwersala to widziałem chyba w liceum i do nich nie wracałem, ale w miarę czułem ten klimat i one też pewnie w dzisiejszych czasach nie byłyby horrorami. Rozumiem, o czym mówisz, ale ja aż tak tego w ten sposób nie odczuwałem. Znaczy, ja to podkreślam, bo mnie Jerry nastawił, tak? Że to ma być właśnie pełny, dać yy, znaczy pełną pełnokrwisty, pełnowymiarowy horror od Marvela pierwszy i totalnie tego nie widziałem. Ale te filmy z, z Borisem Karloffem, bo ja książki Frankenstein sorry, ale też nie pamiętam. Czytałem ją też we wczesnym liceum, ale te filmy z Borisem Karloffem, pamiętam, jak on podchodził do dziewczynki, chciał się z nią pobujać na, na jakieś yy, chociaż to, to mogła być chyba parodia. Dobra, nie... <śled> Może, może tutaj mylę, ale no ja zawsze odbierałem Frankensteina jako... Tych ludzi wszystkich jako zło. Jego jako kogoś, kto jest smutny, kto ucieka, kto nie tak, wie co, co sobie. Nie Także... jest częścią świata przedstawionego. O to chodzi. On, on w klatce no zostaje dostaje No wykrowany. już teraz jest. No tak, ale to, to nie jest norma w tym świecie, że masz 15 potworów, a tutaj to jest norma, rozumiesz? To jest jak w baśni. Że jak masz y, złe wilki, które chodzą nawet na łapach, są de facto wilkołakami, tak? I zjadają ludzi i gadają, to one nie są No ale tak to samo tak można by o tylu horrorach mówić, szczególnie tych, które dzieją się później, na przykład 10 lat po apokalipsie zombie przestają być horrorami, bo jest to norma w tym świecie. Ale dobra, no ja na, absolutnie nie będę tutaj wchodził w to, bo to nie jest horror, którego się będziecie bali. To nie jest horror, który będzie epatował przemocą. Mamy te... Te, to jest przygodówka, te momenty, facto. gdy zabija Menfing, to to są w zasadzie tak, taką magią zabija. Zgadzam I sama, się. I on jest Nie, robi, no, też nie absolutnie. Dla mnie Wilkołak robi rzeźnie może, ale ta rzeźnia w czarno-białym, no, to, to jest po prostu takie skakanie cieni, nie? Uh -huh. Nie wiem, może w kolorach że tam chlapie jucha, ale nie sądzę. Mm -hmm. No dobra, to skoro jesteśmy przy tej grodzie, grozie, no to pojawia się jeden jumpsker, gdy dwie postacie na łowach na ciebie wpadają. No ale to de facto też nie jest straszne. To bardziej jest to zagranie właśnie tym, że wo, tak, ktoś na kogoś wpadł i nie wygląda. A chyba czy nawet czy nie poczułem tego, nie. chyba nawet nie wiem o czym mówisz. Mamy też scenę z dwiema postaciami uwięzionymi w klatce. No tam jest odrobina grozy powiedzmy tak w połowie tego filmu, ale poza tym dla mnie to jest prościutka historia fantasy w ogóle z elementami komedii, bo tu jest cała masa rzeczy bardzo komediowych. Mm, y nie, tu nic nie bawiło. No to zaraz, chyba że aktujesz dla mnie. Dla mnie trudno czuć yy, strach, bo bohaterowie nie reagują też na poniesione obrażenia. Nie? To nie jest jak w horrorze, że ten slaszarowy morderca czy inny potwór może cię dziabnąć i zabić. Oni tutaj, nie ktoś dostaje trzy uderzenia głową w beton i nic sobie z tym nie robi. Jedna postać, zostaje ucięta ręka, to skacze, nie? skacze, walczy normalnie tą drugą ręką, trochę jak gdyby nic się nie stało. Broń też w tym filmie nie ma wagi. Znaczy, okay, okej, to, że stosują makiety, to spoko, ale gdy oni podnoszą jakiś, wiesz, topór dworęczny, wielki, jedną ręką i to tak, jakby to było z papieru, no to dla mnie to też, wiesz, bardziej oglądam jako taką popierdółkę fantasy superhero, a nie... Znaczy jest jedna Chorokowe. może taka slapstickowa scena faktycznie, jak on rzuca bombę i ona się odpala To jest totalnie slapstick, tak, no. mamy Jasia Fasole, mamy gościa, który odpala bombę i biega jak z granatem odbezpieczonym, tak? I biega i tak nie wie co z nim zrobić, rzuca go, nie trafia, więc no podnosi. Ale z drugiej strony moim zdaniem to jest problem tego twojego nastawienia, a nie filmu. Bo ja myśląc o Uniwersalu, ja nie myślę o strasznych horrorach a też na przykład myśląc o tego typu filmach, widzę Abota i Costello i tak dalej, nie? Okay. Więc, więc dla mnie, no jak widzę, jak wiesz, jak myślę sobie o Drakuli z Belom Lugosi, to myślę o komedii, o gościu, który, który robi groźne miny i ma cień na twarzy z, z tym paskiem, nie? no, no niestety z dzisiejszego punktu widzenia tak to odbieramy i ja nie czułem żadnego czegoś takiego, że dostałem coś, a oczekiwałem czegoś innego, oczekiwałem horroru, Oczekiwałem czegoś strasznego. Nie pamiętam, czy to było reklamowane przez Disneya, czy Marvel jako horror. Okej, okay, było udostępnione na Halloween, no ale, nie wiem, Gwiezdne Wojny, e, straszne opowieści Lego, też były udostępnione na Halloween, nie? I też nawiązywały do wielu horrorów i były takim sobie żartobliwym filmikiem e, oglądanym do zabawy, Znaczy, do mnie zabawy, taki nie? feedback dotarł, nie? Zresztą Jerry tak nas też opowiadał, nie? Że to no tak, podobno. To, to Jerry nie wiem, skąd tam opowiadał. Mi nie opowiadał. To, to, to ciebie <grym> zabił czytasz, Dobra. Co do log tego świata. Ona jest dosyć ograniczona. Nie? Tutaj raczej nie tłumaczą nam za wiele. Nie poznajemy imion wszystkich łowców. O zmarłym przywódcy w sumie też nie wiemy. Mamy tam jakieś elementy tych rytuałów. Tak? Jakąś przysięgę, specjalne stroje, ten klejnot. No te, nietypowych... te, te ich medaliony jakieś, które oni mają A. łowcy, którzy, które odkładają w momencie, gdy przystępują do tego. Jest, jest niby powiedziane, że, że no, jest pewien ten, ten, ten rytuał, to, to, to, gdy główna bohaterka wypuszcza potwora, to ona w zasadzie kala, yy, splamia honor rodzinny i ona nie może podnieść tego medalionu, nie może go dostać, bo jego można zdobyć tylko w ramach polowania. Nie? Chociaż to polowanie też jest bez sensu, bo oni się między sobą zabijają. Tak. No, łowcy, którzy mają walczyć z potworami, zostają wrzuceni do jednej michy Klatni, tak. i jest jeden potwór, i oni zanim zaczną walczyć z potworem, to w zasadzie się mają wszyscy wytłuc między sobą. I zostanie jeden lider, który nie ma kim władać w sobie na koniec. No dlatego mówię, nie, że to jest bardziej jako takie, nie wiem, no, gramy w Dungeons and Dragons. Tak, z takich śmiesznych, i fajnych elementów jest pan z rogiem, który płonie. To bardzo fajnie wygląda w czerni białym. Bieli, że mamy tam e, taki pochód do tego ogrodu, gdzie jest potwór i jest facet e, tak. z takim wielkim uh -huh. rogiem z tego rogu, zawsze jak on dmucha to płomień e, się porusza tak na boki. E, to świetnie wygląda w tej właśnie wersji e, czarno-białej. No ale właśnie od strony technicznej ten film też mnie trochę zawiódł. Ja widzę tutaj potencjał, tak w ogóle ta czerni biel są naprawdę w porządku, jako to nawiązanie do filmów no, już sprzed kilku epok, ale moim zdaniem tak jak ten ogień na przykład wygląda super. Mamy kilka ciekawych zabaw światłem i cieniem. E, całkiem e, się twórcy starają zadbać o czytelność faktury widzianych obiektów, czyli żeby futro, jakaś tam stal, ślady po pazurach, żeby to było w miarę czytelne w kadrze. Ale z drugiej strony było kilka takich scen, gdzie dekoracje dla mnie były totalnie czytelne. Ja patrzyłem na ekran i widziałem trochę czarne plamy, gdzie ten kontrast mi nie grał. Na przykład właśnie przed wejściem do ogrodu, gdy oni losują kolejność przystąpienia do polowania. To my widzimy jakiś stół tam czymś wyłożony i tam są w kolorze, sprawdzałem jakieś czerwone kwiaty na tym. A w czerni i bieli po prostu to jest stół z jakimiś czarnymi plamami. I czarne michy i tam nie wiadomo, czy coś w środku leży, czy nie. I oglądając to na komputerze, no dla mnie to było trochę nieczytelne. Nie umiem tutaj odpowiedzieć, bo ja to oglądałem na różnych nośnikach, w tym również na telefonie, więc wiesz, i to jest w środku dnia. Okej. Okay. Mamy ciekawe decyzje reżyserskie. Tak, to jest debiut reżyserski naszego kompozytora. Przykładowo mamy scenę przemiany w Wilkołaka i my ją obserwujemy... Niedosłownie, nie samą przemianę, a cień na ścianie, który tę przemianę obrazuje i ta ściana jest zawpatrzoną w potwora postacią. No i konceptualnie to jest bardzo spokój, też nawiązuje, tak, do tych starych filmów. Spoko, tak... ale ja mam tutaj jeden dylemat. Bo jak myślisz, ilu jest fanów komiksu Wilkołak nocą? Yy, w Wielu? stanach może i jest ich tam jakaś grupa, ale to nawet jest nisza, nie? Bo ja mimo wszystko nie wiem, czy czy, no to jest nisza, a jednak odbiorców in, nie, nieświadomych jest dużo więcej. Ja nie mhm. wiem, czy ten tytuł był dobrym pomysłem. Bo ja na przykład nie wiedziałem, kim jest ta postać. Oglądałem sobie film. Początkowo nawet nie wiedziałem, że on jest potworem. No, mhm. przyszedł owca. Potem dostaje twist, że on jest jednak zaprzyjaźniony z potworem. Potem dowiaduje się, że jest potworem. Potem dowiaduje się, no, gdy on próbuje podnieść klejnot, co się z nim dzieje. A tak naprawdę w ostatniej scenie dowiaduje się, że jest wilkołakiem. Czyli z mojego punktu widzenia i podejrzewam że z punktu widzenia 90% odbiorców ten tytuł jest spoilerem, Aha. bo mamy na koniec twist, że on jest wilkołakiem, nie? Znaczy, no tego oczekujesz od początku, nie? No, no w tak. momencie, jak masz tytuł, nie? Ale tak. jak nie masz, to jednak ten Gdyby film... Gdyby go nie było, to ten byłby film, film, film. dla takich odbiorców jak ja, myślę, że jest ich e, większość, e, byłby lepszy, jakby to inaczej nazwać. Gdyby, nie, imieniem postaci, tak? Jack Russell czy coś. No to, to też trochę głupi tytuł, bo, <laughs> bo kto to jest Jack Russell? No. No, w sumie no. nie wiem, jak to nazwać inaczej. Ale właśnie wracając do tej sceny. Ona jest konceptualnie ciekawa, ale dla mnie ten animowany cień na ścianie wyglądał no, średnio. I te błyski światła, no okej, okay, no, hołd, nawiązanie, ale no, dla mnie to wyglądało jakby brakło budżetu w tym momencie, szczerze mówiąc, nie czułem efektu wow, a raczej mech. A to, co mi jeszcze bardziej przeszkadzało, a to jest kurczę film Marvela, no, oni tam mają speców od tego, przeszkadzały mi choreografie walki. Bo moim zdaniem część tych starć ujcie, ale wszystkie są takie no jakby właśnie amatorskie, jak oni tam walczą między sobą, ci łowcy, to jest takie no okej, okay, ale trochę mi się to gryzło, a w którymś momencie na scenie pojawia się taki paramilitarny oddział, jacyś najemnicy, ochroniarze, no nieważne. I oni są naprawdę fatalnie reżyserowani moim zdaniem, bo film robi taką zbiorową nawalankę z Marvela, gdzie jest masa tych mopków masa tych najemników i jedna potężniejsza postać potwora. I oni czasami dosłownie rzucają broń na ziemię, zupełnie bez sensu. Yy, stoją i czekają aż potwór uderzy. Jeszcze jest taki moment, gdzie stoją w małym, wąskim pomieszczeniu, za nimi są drzwi i te drzwi się powoli zamykają. Za tych drzwi yy, widzimy takie bardzo ostre światło i to jest Znowu, koncepcyjnie ciekawe, nie? że mamy to światło, które zanika w czarno-białym filmie i tutaj jakąś walkę, tylko że ta walka też wygląda moim zdaniem kiepsko, że ci, te postacie się tak podkładają nie? I, i to widać. Jest jeden bohater, który tam stoi, jeden z tych najemników i on nic nie robi. On ani nie atakuje, ani nie próbuje tych drzwi blokować, ani nie ucieka, tylko czeka dosłownie, aż potwór tam jedną osobę przerzuci, drugą niby chlaśnie i podejdzie do niego i go zabije. A jakby tego było mało, to się okazuje... Jeszcze chwilę potem, że tam obok dało się wyjść, więc to całe zamykanie jakiegoś tam wyjścia awaryjnego było też bez sensu, tylko po to, no żeby wizualnie zrobić ciekawą scenę. Nie, eee, nie, ja tego tak nie analizowałem, jak tak mówisz, to tak jest, ale mi się akurat bardzo podobała ta scena. Przy czym ja ją oglądałem dzisiaj tutaj na majówce, więc oglądałem ją na telefonie, bo nie mam innej możliwości. Oglądałem ją w altance na świeżym powietrzu, gdzie internet trochę zrywał, więc podejrzewam, że Twoja analiza jest jak najbardziej słuszna, ale ja akurat tą sceną byłem bardzo zadowolony. Mi się ją bardzo dobrze dzisiaj rano oglądało. No, nie, nie rozwinę, nie, nie no, no Zdania podzielone do tego... Ale ja jej nie będę bronił, bo ja mówię, ja ją obejrzałem sobie rano jednym okiem na małym ekraniku i po prostu mi się podobała, jak mam te, te ciemne postaci i ten wilkołak, który jest pewnym zagrożeniem skaczącym i to tyle. Nie? Ja tam nie, nie patrzyłem kto stoi, jak to się podkłada. Mm -hmm. Ja też mam trochę problem z tym, jak ten film jest angażujący, bo dla mnie nie jest zbyt angażujący. Chodzi mi o to, że nie czuję większych emocji, gdy nasi łowcy nie są zbyt rozgarnięci. Niech oni tak naprawdę... To są ci obrońcy, nie? Tam ludzkości przed potworami, a oni nie są ani szczególnie sprytni, ani sprawni fizycznie, a to ma być, wiesz, elita elitarnego w ogóle bractwa łowców. No trochę szkoda gadać i właśnie ja mam problem z tym, że ja nie wiem, czasami czy ta ich nieudolność to, że oni trochę nie ogarniają, czy to jest wypadek przy pracy, czy może oni, im... to ma być zabawne, czy to właśnie wyszło przypadkiem, czy to miało być zabawne. No bo wspomnieliśmy, jest facet, który rzuca tym granatem jak jaś fasola, tak? Mamy taką scenę, że tam ktoś zostaje, dwie postacie zostają zamknięte w grobowcu i tam jedna już niby dłuższy czas jest w tym grobowcu i tam marudzą, że no nie ma wyjścia, nie da się wyjść, chyba tam umrzemy wszyscy, po czym jedna postać sobie przypomina ty, są klucze zapasowe, nie? O czym wiem od małej lękości. I to też jest takie, w sensie nie wiem, czy te postacie są tak rozgarnięte, że to miała być scena komediowa na przykład, nie? Czy ja mam się wtedy zaśmiać, że ho, ho, ho, yy. Nie umiem powiedzieć, bo komediowa na pewno nie. No bo tu nie ma nic śmiesznego. No nawet to rzucanie tą bombą w ścianę to nie była śmieszna scena dla, dla mnie. Dlatego ja powiedziałem, że tu nie ma komedii. A Tylko to, że sobie... nasz zmarły tutaj powraca jako kukiełka zombie i przekaz. No przecież to jest tak No ale, głupawej... no ale uniwersal był, był taki. No jak, teraz, jak z dzisiejszego punktu widzenia na no to patrzysz, to jest w większości śmieszne. E, znaczy śmieszne. No ja tam też się nie kulam ze śmiechu, ale jest tak pocieszne. Ja zgadzam się. Bo ja. ja a, dwóch ale dwóch ja absolutnie... She caveat. Yeah. Absolutnie, no, absolutnie. To też było śmieszne, nie... No, może faktycznie. Ta, to, ta końcówka, tak, ostatnia scena. Tak. To, to, to. Ale to było takie urocze też. Bo te potwory w sumie to, to, to były takie urocze, oba. Ja, ale ja tutaj nie wchodzę z Tobą wiesz, w jakąś walkę. Po prostu nie wiem, no, ten film jest tak krótki i taki też, że, że ja nawet o tym nie myślałem. Ja, ja większy problem mam z tym, że ja nie wiem, kto tu jest pozytywną postacią i komu ja mam kibicować. Bo ja nic nie wiem. O tej głównej bohaterce. Pojawia się znikąd, mm -hmm. odeszła z rodziny, teraz nagle przyszła, ja nawet nie, nie wiem, po co, jej, po, po co jej... ten Klejnot w ogóle? Mm -hmm. to, ten film nie wyjaśnia, po co to jej jest i co ona chce zrobić i dlaczego ona tutaj przyszła walczyć, chociaż nigdy nie była łowcą. E, no, te, tego Wilkołaka rozumiem, bo on przyszedł, żeby uwolnić swojego kumpla Teda, e, ale z drugiej strony, jak on tutaj przyszedł? Jak on to zachmęcił, że ma ten, ten i że w ogóle wiedzą o nim... Jak że, jakiś że no, Dlaczego on jest w ogóle podany jako naj, największy łowca, który tam wcześniej mówią, ten zabił już 50 osób, 50 potworów i wszyscy wow, aż 50, a na koniec dochodzą do niego, że tam 100 potworów zabitych czy coś, nie? To tak jakby się no, mocno ktoś, kto chce pozostać incognito trochę, ktoś, kto chyba nie chce być na świeczniku, staje na, wiesz, w świetle Jupiterów przed tymi wszystkimi łowcami, a on raczej chce cichaczem przemknąć się, żeby Podłożyć I to, bombę i uwolnić swojego potwora. I to nie? znowu pokazuje jako głupków tych łowców, nie, że to są takie sieroty w sumie. No. No. <śmiech> Dlatego właśnie ja mam problem z tym, że mnie to nie angażuje, tak? No okej, okay, no oglądam sobie intrygę, tak trochę się zastanawiam właśnie, kto przeżyje, kto zginie, dlaczego, ale no właśnie nie ma postaci, których bym właśnie No plus milu, masz raczej gdzieś, silnicował. nie, że ktoś zginął. No, zginęła jedna postać w jakiś sposób. No i zginęła, no i tyle, nie? Dokładnie. Dlatego, wiesz, jak teraz o tym mówisz to może rzeczywiście to ma być jako to takie przeniesienie rzeczy, które się źle zestarzały, nie? I to wypada teraz zabawnie. Ale moim zdaniem, no właśnie, to się tak nie sprawdza... Ja też nie odświeżałem nie, tych starych horrorków. Ja sobie kupiłem nawet ten zestaw DVD z popiersiami. No, ze 100 lat temu. No. Tak, i wtedy miałem taki plan, nie, Że do Nekro to zrobię, będę omawiał tam film po filmie. O, a... DVD zdążyło się źle zestarzeć. No jak to brzmi teraz, nie? Ale oczywiście tego nie zrobiłem. Więc może w tym tkwi właśnie problem. Ale nadal, jeżeli nawet taki był zamiar, to moim zdaniem skoro puszczamy to współcześnie, powinniśmy jednak pójść w jakimś kierunku. Skoro trochę się naśmiewamy z tego, co się zastarzało, to ja bym poszedł bardziej w komedię. I zrobił z tego taki żartobliwą opowieść. Jeżeli znowu, no może, Bo ten film trochę stoi w rozkroku, nie? bo masz takie momenty bardziej poważne, tam sama rozmowa między właśnie tą matką a córką wygodną, nie? To tak, to zwiastuje jakąś taką, jakiś konflikt tam ciężki w tej rodzinie, nie wiadomo co, a to też jest bez znaczenia w sumie. No. Ja tak, wiesz, ja tak mówię o tym, że to takie jest krótkie, proste, łatwe, przyjemne, ale z drugiej strony ja do tego filmu podchodziłem ze dwa miesiące temu yy, jakoś w, w święta chyba, o jak sobie robiłem maratony Marveli i obejrzałem z 10 minut i odpadłem potem, <śmiech> potem umówi umawialiśmy się na nagranie też już jakiś czas temu i ty też mówisz, no jak nie obejrzałeś? To, ci to ma 50 minut, nie? A mówię, no, no, no obejrzałem 10 wczoraj, nie? No i, od, i tak i, i mnie uśpiło, poszedłem spać. Także to też nie, nie jest tak, że to u mnie była jakaś taka, wiesz, lekka, fajna zabawa, nie? To, co mi się rzeczywiście podobało, to Manthing. Nie? Postać, no, jest bardzo fajny. On jest atrakcyjny wizualnie, ma kilka fajnych scen i te jego choreografie, on ma specyficzną moc tutaj, nie? I to jest trochę kiczowate, ale to fajnie wygląda na ekranie, nie? To, to on, mi nie przeszkadza. On mi. wygląda spokojnie. ja nie znam tej postaci, ja, to znaczy ja ją skądś kojarzyłem, już wiem skąd, z jednej pirackiej strony z komiksami, on jest chyba w tle e, takiej dościągania. bo dzisiaj mi rychł na to zwrócił uwagę. Dzisiaj jak sobie tak przeglądałem, no w ogóle z, znalazłem, że był film w 2005, który jest chyba horrorem, chociaż chyba strasznie beznadziejnym, bo obejrzałem dwa trailery, e, a ja nawet o tym nie miałem pojęcia, świadomości, że taki film w ogóle był. Tak jak o, o raczej tych złych Marvelach. Chociaż wiedziałem, że były. Ale... o tytule tak? No, no. Ale on tutaj wygląda fajnie. Chociaż jak jest ta ich rozmowa, to to trochę tak jak nie wiem, jak, jak się nazywał ten taki skalisty, co go grał Waikiki w Torze. To, to tak miałem wrażenie, jakby Thor siedział z, właśnie z tym... skok, czy coś, nie, a, nie pamiętam. Korg, czy, Korg. No, to taka tego typu rozmowa, bo on tak jest niby groźny, ale jak nagle zaczyna mówić to taki jest właśnie tak, ale to jest komediowe to jest kiczowate, ale w taki świadomy sposób nie? I, no. i spójne i tutaj nie ma właśnie tego rozkroku, który ja widzę w kilku innych momentach tutaj to jest całkowicie świadomie pokazano z początku do końca, że masz ogromnego potwora bardzo groźnego potwora, ale pokazanego jak takie potulne coś, chyba, że go wkurzysz, nie? Chyba, że musi kogoś ochronić właśnie, czy się zemścić. Z drugiej strony nie wiem czemu na przykład gdy Wilkoła księga po kryształ chce go podnieść. Po pierwsze nie wiem czemu on chce go podnieść, bo on chciał tylko uwolnić swojego tego i obiecał jej kryształ. Nie rozumiem tego. Czy to miał być jakiś zwrot akcji, że jednak on chce ten kryształ wziąć dla siebie? Nie wiem dlaczego. On go poraził i wtedy wychodzi ta stara matka rodu i mówi tak na ciebie zadziała E, kryształ, czyli ty jesteś potworem. czyli ty ona jeszcze tutaj... stała za gogiem, no, Czyli w ty tu wdarłeś się potworze w nasze szeregi, ale przecież potwór miał na plecach kryształ mm -hmm. i on miał działać na niego, że osłabia jego moce, ale jednocześnie powoduje, że jest bardziej agresywny. Mm -hmm. A nie działał na zasadzie porażenia prądem, który sprawia, że zemdlał, więc... Ale to w ogóle jest naciągane tutaj. <śmiech> Trochę nie to... wiem, jak działa ten kryształ ale na Ale oni potwory. wychodzą za zasłony, nie? Oni byli gdzieś hen daleko, bo walka toczyła się w środku ogrodu, a oni wychodzą po prostu w sekundę potem, nie? A, Więc to... takie też głupiutkie, no. no. Nie, ja ogólnie raczej nie polecam tego fanom horroru po prostu. O to mi chodzi, nie? Bo mówimy o tym też na nawiedzonym podcaście. To jest taka ciekawostka, ale bardziej dla fanów Marvela, fanów komiksów. A ja no. właśnie nie wiem. No ja właśnie, według mnie, bardziej dla, dla ludzi, którzy znają Universal, żeby sobie obejrzeli Universal w jakimś tam świecie Marvelowskim, chociaż to tam tyle ma z, z takim ogólnie przyjętym, superbohaterskim, ogólnie znanym Marvelem wspólnego, że z drugiej strony zastanawiam się, co to tu robi w tej fazie. Eee, a wydaje mi się, że właśnie, no właśnie, ja się zastanawiam, co to jest dla fanów Marvela? No fani Marvela i, i MCU, no... No, no... kolejna postać po prostu z tych setek. No tak, ale to jest już tak oderwane od tego wszystkiego. Mówię o, nie, nie mówię o, wiesz, o fanach komiksów, którzy wow, dostaliśmy coś z jakiegoś komiksiku e, starego, tylko mówię o takim, z, takim, wiesz, e, randomowym fan e, miłośniku MCU, nie? No to on ma już chyba Ale zobacz, randomowy pewne... miłośnik MCU też ogląda kolejne filmy, często nie znając tych historii. No Albo tak, jest ale dostaje fanatykiem. jednak superbohaterów, a tutaj nagle wchodzi w coś, co nie dość, że... oni są jak superbohaterowie, to jest jak? Dungeons Dragon. Ale to nie jest Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor i tak dalej. Tylko to jest potwór i ktoś tam w świecie, który jeszcze jest przedstawiony. No, no wiesz... W zupełnie innym, oderwanym stylu. Ja rozumiem, że to jest teraz ta faza multiversum, więc można się tym bawić i fajnie, spoko, ale jak dla mnie, to jest coś do pominięcia totalnie dla ludzi, którzy oglądają MCU. Mm -hmm. No, okej. Okay. Znaczy tak, do pominięcia tak, ale myślę, że no dobra, jak jesteś fanem stricte tylko Universal Classic Monster. Znaczy tylko, że to jest twój główny konik, no to spoko. Jako ciekawostka no ja, Ale jeżeli jesteś ja fanem, nie wiem, który wiesz, jest, oglądał nie? Piłę, Obecności czy coś, to moim zdaniem nie ma sensu, żebyś po to No to i zdanę. na pewno nie z nastawieniem że na horror, nie? No to... Tylko właśnie z nastawieniem na takiego tam nieśmiesznego Abota i costello. <śmiech> to żeś zarekomendował. <śmiech> A jeszcze, ty oglądasz którą wersję językową? Nie, no z napisami. Okej, okay, bo wersja z dubbingiem jest fatalna. Ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Bo ja akurat, jako chyba jedyny w Konglo... Potrafi oglądać filmy z dubbingiem? Nie, ja też. Ja te... nie, przecież my wszyscy oglądamy z dubbingiem. Serio? Jerry ogląda wszystko z dubbingiem przez dzieci. No nie słuchasz naszych gwiezdnowojennych podcastów. On wszystkie gwiezdne wojny z dubbingiem ogląda, bo z dziećmi je ogląda. Ja trochę z, no, ale to się nie trochę z tego szydzę, ale on, no jak nie liczę no seriale nasze, które my kochamy, on ogląda z dubbingiem, a nie, nie w oryginale. Więc trochę tam z niego szydzę, ale z drugiej strony ja się przyzwyczaiłem też, bo ja zacząłem oglądać Marvelę z dubbingiem, bo młody na przykład mi wchodził. Ja oglądałem z napisami, on wszedł usiadł i zaczął oglądać, no to przerzucałem się na dubbing, nie? Potem znów na napisy. Potem stwierdziłem, że pieprzę to i oglądam z dubbingiem i się trochę do tego przyzwyczaiłem. I już mam tak, że nawet jak sam włączam, no oglądałem te wszystkie, nadrabiałem te seriale, tam obejrzałem Shihalk, obejrzałem e, Tom Miss Marvel i oni tego ze mną nie oglądali ja, ja i tak to obejrzałem z dubbingiem, bo już mi się, się do tego przyzwyczaiłem. Mhm. I e, Wilkołaka nocą, te kilka miesięcy temu, w święta też włączyłem sobie z dubbingiem, ale t, wiesz, nikt mnie może na to, nikt mi nie powiedział, że to będzie horror, ale tak sobie pomyślałem, to jednak może być trochę horror i ten dubbing mi tu nie pasuje, więc przerzuciłem się w tym przypadku na napisy. Ale w ogóle te głosy się strasznie różnią. No nie wiem. Tutaj angielskie nie... i polski, bo ja przełączałem i puściłem sobie trochę z powrotem. Od początku de facto te pierwsze kilka minut yy, i mi totalnie to... Znaczy... Nie przy wszystkich postaciach, ale przy niektórych moim zdaniem jest duża różnica i kolejny problem to to, że lipsing moim zdaniem tutaj bardzo słabo wypada, bo y, potem tak się przeskakiwałem i nie oglądałem całości, nie po polsku, ale przeskakiwałem i trafiłem na dwie sceny, gdzie lipsing się rozjeżdżał, gdzie no słyszałem nie wiem, nie słowa, nie które nie pasowały do ruchu ust pf. normalnie. Y, więc też znaczy, okej, okay, no też budżet, nie telewizyjny, pewnie to nie było robione przez te same studia co robią kinówki. Nie tak profesjonalnie, może też jakiś tam był krótszy deadline czy coś, żeby się na to Halloween wyrobić, ale yy, no wersja z dubbingiem moim zdaniem jest yy, słaba, wybija i nie brzmi tak jak bohaterowie. Niektórzy mają zupełnie inny ton, temper głosu. Nie polecam. Yy, no dobra, no to tak jak powiedziałem, dla mnie to jest Dungeons and Dragons. Nie odczytuję tego w ogóle gatunkowo, horrorowo. I ode mnie to jest 5 na 10. Bo to mnie nie bolało, ale też niczym mnie nie ujęło. Tak właśnie ciężko mi to polecić, bo... No to jest takie... No, no jest, no, no spoko. I niech będzie. No dla mnie też trochę tak. Niczym mnie to nie zabolało, nic mnie nie zabolało oglądając ten film. Ale nie wiem komu go polecić, bo ani jednej, ani drugiej grupie. Jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że nie bardzo. I tyle. No dobrze, no to tą smutną, ale uczciwą konstatacją będziemy kończyć. Dziękuję Ci za rozmowę. Piątka? Dziękuję również. Ostatnia piątka do nagrań. <śmiech> już nie pożegnasz ze mną? <śmiech> Koniec. Miałeś swój. A Wam, kochani, życzymy udanego końca majówki. Udanego powrotu po majówce. Do rzeczywistości i tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym Podkaście. A to jak ty to chcesz na jutro rozmontować i wrzucić? No w niedzielę. Mam nadzieję, Aha. że mi się uda. To, to ja coś źle zrozumiałem. Ja myślałem, że teraz ty wrzucasz co innego, a to jest na następny tydzień. Nie, no to właśnie... jest w sumie pierwszy podcast majówkowy, który tak. poleci. Dlatego ja chciałem też to, bo mówię, to będzie krótsze. No trochę, nie. No nie jest. <laughs>